opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie Ci ślinka. Cześć, tutaj Bania. Słuchajcie podcastu o piwie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony piwu na miodzie gryczanym. Jest to produkt z browaru Jabłonowo I co ciekawe, jabłonowo mnie Wam zapewne też od zawsze kojarzyło się z piwami Tanimi piwami, często i bardzo mocnymi, piwami gorszej jakości oraz piwami, które lokalny element spod sklepu lubił chętnie spożywać. Oczywiście takie piwa cały czas są dostępne w sklepach, jednak Jebunowo postanowiło, że poza tymi, nazwijmy to, trunkami z niższej półki, zrobi coś, co będzie się nadawało dla ludzi, którzy również cenią sobie pewien kunszt piwowarski i piwo na Miodzie Gryczanym właśnie ma być takim produktem. Do spółki z piwem na Miodzie Gryczanym jest produkowany Nowy Belfast. Jest produkowane piwo tradycyjne. Jest również nowość, czyli piwo 3 zboża. Bardzo bym chciał mówić wszystkie 4 spośród tych piw, jednak nie wiem czy e, uda mi się je wszystkie dostać. Piwo na miodzie jest dzisiaj. Postaram się, aby za tydzień był Belfast. Z Belfastem jest ten problem, że o wiele łatwiej jest go dostać w puszce niż w butelce. No jednak ja e, jestem nastawiony na szukanie tej wersji butelkowej. I jeżeli taką znajdę, no to wtedy postaram się ją Wam za tydzień omówić. No ale nie odbiegajmy od tematu. Dzisiaj będzie piwo na miodzie gryczany. Piwo jest... Ładnie wyglądające. Wlane jest do półlitrowej brązowej butelki i ma bardzo charakterystyczne etykiety. Etykiety są w kolorze kremowym i jest duży napis Piwo na miodzie kryczany. Napisy są... Napisane... <śmiech> Napisy są wykonane czcionką, która wygląda jakby to pisało dziecko. Naprawdę takie, takie nieporadne, rozlazłe to pismo jest. Niemniej jednak całkiem sympatycznie to wygląda. Piwo na pewno ma estetyczną szatę graficzną, która mi się bardzo podoba. Przednia etykieta zawiera również mały słyczek miodu oraz napisy Lekkie gryczane tło, wodzący aromat miodu, barwa ciemnego bursztynu. Brzmi zachęcająca. Długo leżakowane w niskiej temperaturze. To również brzmi zachęcająco. Krawatka jest e, również w kolorze kremowym, z napisem na miodzie gryczanym. Jest namalowana pieczątka przedstawiająca kłosy zboża z napisem Made in Nature. E, uważam, że to jest bardzo głupi napis, ale trudno. W, kupując obecnie piwo na miodzie gryczanym, powinniście mieć inną krawatkę. Ja je kupiłem już dość dawno temu w tym momencie na krawatce powinien się znajdować napis manufaktura piwna. Przypuszczam, że to jest taka jakby filia browaru jabłonowo, jakaś firma, córka. Coś, co ma odwodzić nas od tego stereotypowego myślenia o jabłonowie, a sugerować raczej, że to jest piwo spod innej marki. No ale nie ja mam piwo jeszcze to z tego starszego sortu. Jak spojrzymy na tylną etykietę, to poza kodem kreskowym, e, da, datą przydatności do spożycia, która u mnie upływa 22 września 2011 roku, możemy znaleźć dużo ciekawych napisów. Piwo ciemne, pasteryzowane, niefiltrowane, dosłodzane miodem, wyprodukowane z wody, słodów jęczmiennych, gryki, miodu gryczanego, chmielu, aromatu, drożdż. Nie wiem, czym jest ten aromat, ale podejrzewam, że to jest aromat miodu. Jest adres prowaru jabłonowo oraz strona internetowa oraz zawartość alkoholu, która wynosi 5,2%. Wydaje mi się, że to będzie taka optymalna zawartość alkoholu, chociaż ja uważam, że w ciemnych piłach jabłonowo niewątpliwie jest ciemne, zawartość alkoholu mogłaby być troszeczkę wyższa i i niczemu by to nie waciło no ale to, że jest niższa, no to też jest bardzo fajnie. Próbowałem kiedyś piwa miodowego z browaru Jabonowo. I było to miodowe, mocne bodajże. Piwo bardzo tanie. E, już butelka razem z kaucją kosztowała chyba złoty 50, zł. Zawartość alkoholu coś koło 7%. Aromat miodowy oczywiście sztucznego pochodzenia. No ale muszę wam powiedzieć, że, że piwo całkiem mi smakowało. Mogę śmiało powiedzieć, że było 100 razy lepsze od na przykład, e, łomży miodowej czy innych tego typu wynalazków. E, tanie piwo, które po, po takim dobrym słodzeniu jest spokojnie wypijalne. No i to akurat chyba największa zaleta tego piwa. Mam nadzieję, że piwo na miodzie gryczanym będzie dużo lepsze. Piwo nie należy do tanich, kosztuje w okolicach 5 zł, czyli jak na browar jabłonowo cena jest wręcz absurdalnie wysoka. Mam nadzieję, że to się przełoży na jakość. Mówiłem przed chwilą o tym, że piwo wizualnie bardzo ładnie wygląda. Jest jednak mały mankament i jest to kapsel tego piwa. Całe piwo jest utrzymane, całe wszystkie etykiety są utrzymane w takiej beżowej tonacji, a kapsel jest czarno-złoty, z dwoma lwami, czyli herbem jabłonowa i napisem browar jabłonowy. Ten kapsel jest paskudny, w ogóle nie pasuje do całości piwa. Najlepiej by było to piwo zakapslować. również beżowym kapselem, takim jak etykiety, z jakimś napisem na przykład piwo na miodzie kryczany. Wtedy by było idealnie, a tak no, ten kapsel tutaj kompletnie nie pasuje. Rozgadałem się troszeczkę, ale Wam już to wynagradzam degustacją. Otworzyłem piwo i pierwszy aromat jak się z butelki uwolnił, no to jest aromat miodu. Pachnie całkiem przyjemnie. Jednak żeby ten aromat lepiej uwolnić, no to przeleję sobie piwo do szklanki. Piwo wlane do szklanki, bardzo się spieniło, mało mi nie uciekło z tej szklanki, jednak piana po jakichś dwóch minutach zredukowała się dość znacznie. Ale, co ważne, piana się zredukowała do takiego półcentymetrowego, zwartego, grubego dywanika, jest w kolorze beżowym, bardzo ładnie pasuje do piła. No i zapowiada się, że będzie w miarę trwała. Wygląda rewelacyjnie. Piwo jest w takim brązowo-wiśniowym kolorze, takim e, trochę brunatnym. Interesujący jest to kolor. No i w ogóle rzecz najważniejsza, piwo naprawdę jest niefiltrowane. Jest, e, spra sprawia wrażenie takiego gęstego, e, nieprzepuszczalnego dla słońca. Jednak jeżeli spojrzymy pod światło, no to coś tam dostrzeżemy po tej drugiej stronie szklanki ale ogólnie piwo sprawia wrażenie mętnego i to bardzo fajnie wygląda podoba mi się e, za sam wygląd piwa butelki dla mnie piwo już jest absolutnie rewelacyjne zapach jest bardzo słodki, bardzo miodowy całkiem przyjemny również troszkę takiej troszkę takiego delikatnego karmelu da się wyczuć chciałbym wyczuć zapach jakiegoś innego słodu niż karmelowy, który zapewne jest w składzie tego piwa. Również chciałbym wyczuć zapach chmielu, no jednak niestety nic nie czuć. Tylko ten karmel, tylko ten bardzo mocny zapach miodu. Nie wiem czy zapach miodu jest miodem gryczanym. Nie mam absolutnie pojęcia jak pachnie miod gryczany. Na co dzień miodu nie jadam, bo po prostu no, jakoś nie lubię. Miód jedynie toleruje w piwie, w cieście oraz na skrzydełkach. Biorąc łyk piwa, możemy się poczuć przesłodzeni. Piwo naprawdę jest, jest słodkie. Ten dodatek miodu do piwa musiał być, no, spory. Ponieważ tak słodkiego miodowego piwa, no, nie, nie kojarzę. Jest najsłodsze od miodnego jest słodsze od gorzowiaka miodowego ciemnego. Jest najsłodszym piwem miodowym jakie zdarzyło mi się pić. Piwo jest bardzo lepiące, no, co wynika z obecności miodu w tym piwie. Ale co ważne ta słodkość w ogóle mi nie przeszkadza pomimo, że nie jestem jakoś fanem słodkich piw. Jednak no, jabłonowo piwo na miodzie gryszanym według mnie jest świetne. Szkoda tylko, że nie jest o połowę tańsze, Ale warto spróbować tego piwa. Podejrzewam, że ktoś, kto lubi miód nie będzie absolutnie rozczarowany. Wspominałem już nieraz w podcaście o panującej w tym momencie e, takiej popularności na piwa miodowe. No jabłonowo, ja, jabłonowo miodowe jedno miało od dawna. E, piwo na miodzie gryczanym jest dosyć nowym produktem z tego co kojarzę to chyba nawet powstało jakoś pod koniec 2010 roku ale tutaj no oczywiście mogę się mylić ale nie sądzę żeby piwo było starsze niż rok i, i można podejrzewać że zrobienie drugiego piwa miodowego no, wiąże się z tą rosnącą popularnością piw miodowych ale co jest ważne Jabonowo nie zrobiło po prostu drugiego miodowego lagera. Jabonowo poszło dalej. Zrobiło piwo ciemne. Zrobiło piwo niefiltrowane. To jest no, piwo z koncernu, które które jest niefiltrowane. To jest absolutna nowość. Uważam, że bardzo dobrze, że piwo jest nieodfiltrowane. Bardzo dobrze, że piwo jest ciemne. Jest to na takim nudnym polskim koncernowym, supermarketowym rynku pewna rewolucja oczywiście można powiedzieć, że, że są piwa lepsze na przykład miodne ciechan miodowy no, można by wymieniać, na pewno by, by się znalazło kilka lepszych piw od Japonowa, ale ale trzeba pamiętać o tym że tamte piwa są z małych browarów, z browarów, które są nastawione na innowacje Jabłonowo w taką innowację dopiero zaczyna wkraczać. Dopiero się odcina od tego stereotypu e, browaru, który waży piwo coraz mocniejsze, coraz tańsze. No, piwo, które, które no, ma w sumie jedną zaletę. Nieważne jak smakuje, ważne żeby klepało. No, to, jest, to jest taka specyfikacja gatunku. Nie wiem czy gatunku, raczej specyfikacja klienta, który oczekuje, że kupi piwo tanio, że wypije dwa i będzie się zataczać do domu. Piwo na miodzie gryczanym jest czymś zupełnie innym. To jest, to jest ukłon w stronę smakoszy, to jest ukłon w stronę ludzi, którzy cenią sobie w piwie smak, aromat, zapach, niepowtarzalność. I za to bardzo dziękuję browarowi Jabono. Stworzyło piwo nieprzeciętne, stworzyło piwo bardzo dobre oraz stworzyło piwo, które może wytyczyć jakiś nowy trend. Piwo można kupić w hipermarketach i bardzo dobrze, że jest ogólnodostępne. Może ludzie się przekonają do takich piw i ze śladami browaru jabłonowo pójdą inne browary. Zaczną robić piwa ciemne, niefiltrowane. Być może te piwa będą miodowe, a być może nie. Ja bym sobie życzył, żeby takiego przesytu piw miodowych jednak nie było. Żeby każdy starał się stworzyć coś nowego. I wtedy by było znacznie ciekawiej na półkach sklepowych niż jest teraz. No niestety ja w Szczecinie mam problem ze znalezieniem ciekawych piw. Jest jeden stricte piwny sklep, który no ma wybór, ale nie zawsze jest mi po drodze do tego sklepu chodząc do jakiegokolwiek innego, no to kiepsko, jest bardzo kiepsko. Są na przykład Piotr i Pawły, no ale tam też nie zawsze mam po drodze. Jest Osą, ale to już w ogóle. Kawał świata trzeba zwiedzić, żeby tam dotrzeć. Idę do Tesco, no i patrzę, jest jabłonowo. No to biorę. I nic więcej w zasadzie nie ma ciekawego do wyboru. Jest kilka piw z Witnicy, no one są w jakiś chorych cenach piwa naprawdę są dwa razy droższe niż być powinny. Jabłonowo również nie jest tanie, ale wydaje mi się, że to jest tylko takie przecieranie szlaków, takie jakby testowe wypuszczenie trochę droższych piw, żeby sprawdzić jak one się przyjmą. No i ideałem by było, gdyby browar Jabłonowo zaczął tych piw coraz więcej ważyć, żeby one były jeszcze bardziej dostępne. W związku z tym, że jest na nie popyt, no bo tak mi się wydaje, bo piwa jednak się sprzedają, e, piwo jest chwalone, no to i cena powinna zacząć wędrować w dół, ale czy tak się stanie, nie mam pojęcia, tak bym chciał. Dobra, starczy moich bezsensownych wywodów na temat tego, co bym chciał w piwach, a czego nie? Czas na konkrety. Jeżeli weźmiemy, zakręcimy tym, co nam pozostało w butelce, no bo pamiętacie, że ja piwo piję na co najmniej dwa razy. Jeżeli tym zakręcimy, no to możemy zaobserwować fruwające w butelce, nazwijmy to, farfocle. Podejrzewam, że są to elementy pochodzące z miodu i również może z tego, że, że piwo jest niefiltrowane, jakieś tam drobinki słodów mogły się przedostać. No... Nie tylko zmętnienie potwierdza to, że piwo jest niefiltrowane, również te pływające drobinki. I to mnie uświadamia w tym, że piwo naprawdę jest e, robione w sposób taki bardziej naturalny niż inne produkty z browaru jaboną. Ja oczywiście wiem, że za każdym piwem z każdego browaru stoi nowa technologia, ale jednak piwo, które w sobie zawiera jakieś tam, nazwijmy to, niedokładności, sprawia mi jakąś większą radość. Picie takiego piwa, no, powoduje we mnie uczucie takiego, że a może jest to coś troszkę lepszego, coś troszkę bardziej naturalnego. No, taki po prostu komfort psychiczny. Piwo na miodzie gryczanym jest tak słodkie, że aż musiałem sobie zrobić kilkunastą minutową przerwę. Pół piwa zostało mi w butelce, no i niewątpliwie się ogrzało. Wymieszałem to piwo dobrze, wlałem sobie do szklanki, no i muszę wam powiedzieć tak, zmętnienie nie wzrosło. Piana w tym takim trochę ogrzanym piwie zrobiła się wyższa, bardziej zbita, gęściejsza, no jest po prostu lepsza. Zobaczymy jak to będzie ze smakiem. Pamiętam jak piwo miodne tak sobie wymieszałem na koniec, no to atakowało taką ostrą słodkością. Czy jabłonowo również będzie słodsze? No, przekonajmy się. No nie wydaje mi się. Piwo jest tak samo słodkie, jest tak samo miodowe, jest tak samo aromatyczne, tak samo przyjemne, ale... ale jest... nawet są dwa ale, które według mnie są na plus dla takiego ogrzanego piwa. Po pierwsze, piwo stało się trochę kwaskowe. Dla niektórych e, to może być jakaś wada albo niedosiągnięcie piwa. Ja skłaniam się do tego, że ta lekka kwaskowość tutaj się przysługuje na plus dla tego piwa, ponieważ łamie ona trochę tą słodkość miodu i piwo jest tak jakby pełniejsze, lepiej zbalansowane, no po prostu przyjemniejsze do picia. Drugie ale, no to jest lekka goryczka, jaka się pojawiła. Jest naprawdę taka minimalna, mikroskopijna wręcz można powiedzieć, ale jest. I bardzo dobrze. Piwo zaczyna przypominać piwo, a nie słodki napój. Jeszcze wydaje mi się, że, że piwo do tego wszystkiego stało się odrobinkę cierpkie. No jednak te, te wszystkie trzy smaki, o których teraz wspomniałem, te aromaty, no one są takie... Naprawdę niskie, mało znaczące, ale gdyby ich nie było, no to piwo by było takie jak przy pierwszym nalaniu, a nie takie jak przy drugim. No to przy drugim jest lepiej i tyle. Tak to podsumujmy. Wiem o czym zapomniałem. Powinienem to powiedzieć na początku, a kompletnie mi z głowy wypadło. Nie wspomniałem o tym jak piwo jest nasycone dwutlenkiem węgla. Nie pamiętam już jak było na początku, jednak teraz to jest takie średnie, a nawet i niskie wysycenie. No, jak dla mnie idealnie, ponieważ ja wolę coś takiego mniej gazowanego. Jakie będą Wasze odczucia, czy to nagazowanie jest odpowiednie, czy nie, no to musicie się przekonać sami próbując to piwo. Według mnie to nagazowanie jest całkiem niskie i jest jak najbardziej odpowiednie. No dobra, czas na podsumowującą ocenę i myślę, że piwo na miodzie gryczanym spokojnie zasługuje na 8,5 punkta, na 10 możliwych. Ocena wynika z tego, że jest to piwo bardzo dobre i dlatego tak wysoko, na minus, no troszeczkę brak chmielowego aromatu, no brakuje mi tego, to jest piwo powinno mieć chmielowy aromat, a nie tylko jakiś tam taki mikroskopijny aromacik na sam koniec i głównie za to obniżam ocenę również cena jest według mnie bardzo wysoka chciałbym żeby piwo było tańsze ale ogólnie podsumowując uważam że piwo jest bardzo udane i jest bardzo dobre oby jak najwięcej takich piw się u nas pojawiało dziękuję wam że słuchaliście dzisiejszego odcinka Tradycyjnie już odsyłam Was na stronę internetową podcastu, czyli opiwiewordpress.com Odsyłam Was na fanpage na facebooku facebook.com ukośnik opiwie. Zachęcam do odwiedzenia strony, tam zawsze jest trochę zdjęć pod każdym podcastem. Tam możecie również napisać komentarze, możecie wysłać do mnie maila, możecie y, zobaczyć serwisy społecznościowe, w których się udzielam. Możecie również kliknąć opcję wesprzyj podcast i przelać parę groszy na konto podcastu. Z pewnością się przydadzą chociażby na tak dobre piwa jak jabłonowo na miodzie gryczanym. Pozdrawiam was wszystkich bardzo gorąco. Do usłyszenia w kolejną sobotę z rana. Mówił Bania. Na razie.